A teraz słowa mądrości. Wszyscy mamy wątpliwości względem naszych gości. Lubię ich! Ja też, ja też! Pierwszy ich polubiłem! Jeszcze zanim przyszli, to ich już lubiłem! Przyszli, no! Polubiłem ta. ich! Ta. Tak jak ja ich lubię, to ich nikt nie, Za mnie nie się Zabierzemy zbardzońca!